Miesięcznik Press, ale też To na co czekałem, czyli książkę Biblia Dziennikarstwa. Z tym tytułem spotkałem się w jednym z komentarzy ludzi, których śledzę na, na Twitterze. No i właśnie ten człowiek napisał, że Biblia dziennikarstwa, rów, dziennikarstwa równie dobrze mogłaby się nazywać, mogłaby nosić tytuł, e, za przeproszeniem, sztuka pierdzenia, e, czyli nic ciekawego, nie warto, jak najdalej od tej książki ale z drugiej strony poszperałem troszkę na internecie i znalazłem bardzo pozytywne komentarze na temat tej książki dlatego postanowiłem przyjrzeć się troszkę bliżej temu wydawnictwu, tej, tej pozycji, no i cóż oczywiście no Biblia ma bardzo, bardzo, jest bardzo, bardzo obszerna i wielu, wielu autorów pracowało przy powstaniu tej książki ale po przeczytaniu kilku rozdziałów bo tą książkę można czytać przesk przeskakując z jednego rozdziału do drugiego, nie koniecznie po kolei. Myślę, że, że, że warto ją kupić, myślę, że warto poczytać, zobaczyć, jak, jakie spojrzenie na różne dziedziny związane właśnie z dziennikarstwem mają najwybitniejsi polscy przedstawiciele tego zawodu książka jest dosyć droga 80 parę złotych ale jest naprawdę solidnie wydana bardzo ładny design bardzo ładna okładka, ładne rozmieszczenie literek i tytułów w środku, no a tak jak mówię sama wartość dla ludzi, którzy zajmują się dziennikarstwem czy to obywatelskim, czy normalnym na, na, na, na normalnych zasadach mają za to płacone to możliwe, że ta książka, tak naprawdę no, nie powinna się nazywać Biblia Dziennikarstwa, ale myślę dla wszystkich innych, e, czy nawet dla e, jakichś początkujących dziennikarzy, czy dla studentów, e, myślę, że jest jak najlepszym e, tytułem i, i, i myślę, że warto ją kupić. Oczywiście znajdziecie link e, do tej książki na stronie polskiedetroit.com. No ale coś o Detroit. Znalazłem dwie, dwie bardzo ciekawe strony właśnie poświęcone e, miast. W którym mieszkam, jedna strona jest to blog sweetjuniper.com. Facet, który mieszka w Detroit, który wychowuje małe dzieci, e, ma bardzo ciekawe obserwacje dotyczące właśnie wychowania maluchów, ale też e, właśnie przez pryzmat e, tego tutaj miasta, e, blok jest naprawdę bardzo ciekawy, fajne zdjęcia, e, gorąco polecam. Tak jak mówię, suite-juniper.com, e, link oczywiście na Detroit.com no ale też bardzo często dostaję e-maile od Was z pytaniami, z informacjami, czy rzeczywiście aż tak źle jest w Detroit, czy aż rzeczywiście aż tak to miasto źle wygląda. Trudno mi jest powiedzieć, od pięciu lat mówię o Detroit i...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 E, niedaleko downtown, ale, ale właśnie jedną z głównych ulic przejeżdżam jadąc do niego po zjeździe z autostrady i przejeżdżam obok e, przytułka dla bezdomnych i rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi tam e, przychodzi, żeby się zarejestrować, żeby coś zjeść. E, widać to, że naprawdę nie jest dobrze. E, no oprócz tego wiadomo, miasto nie ma pieniędzy na policję, miasto nie ma pieniędzy na e, straż pożarną. Ostatnio e, miesiąc chyba temu były te straszne pożary e, 80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 z Angels Night, e, nawet są grupy, które, które się tym zajmują, które zbierają tych wolontariuszy e, i właśnie wolontariusze w Angels Night e, chodzą, patrzą Pilnują, każdy kto chce wziąć w tym udział, może. Nadal jest, jest, są przyjmowane rejestracje. Ja postaram się umieścić jakiś link na, na stronie polskiej detroit.com. Eee, także no nie, niechlubna, niechlubna tradycja. No ale wracając właśnie do tej drugiej strony, którą, którą, którą chciałem Wam polecić: Bare Bones Detroit. Na mapę Google Downtown Detroit naniesione są miejsca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 oglądając jakie perełki architektoniczne kiedyś Detroit miało do zaproponowania gościom i wszystkim mieszkańcom swojego miasta. This podcast is a member of the Detroit Podcasters Network. Detroit Podcasters Network. A place to find the greatest podcasts from the Motor City. Located at detroitpodcasters.net. Już za 9 dni w Stanach będzie miało miejsce tak zwane midterm elections, czyli wybory nawet nie uzupełniające, ale takie pośrednie między jednym a drugim, jedną a drugą kadencją. Oczywiście kongres i senat będą miały nowych członków. Niektórzy. Odpadną. Niektórzy się pojawią teraz w kongresie z 255 Demokratów, 178 Republikanów. Także demokraci mają dużą przewagę. No ale przewidywania są takie, że niestety demokraci pozbęd nie pozbędą się, ale zostaną pozbawieni przez wyborców wielu miejsc i Republikanie. Osiągnął większość w Kongresie. W Senacie też oczywiście bardzo dużo uzupełniających się, uzupełnianych miejsc będzie. Niektóre są stałe, czyli w tych wyborach nie będą brane pod uwagę w tych wyborach za 9 dni niektóre będą, także tam może będzie troszeczkę mniejsze przetasowanie niż w kongresie, ale też można się spodziewać że dużo rzeczy będzie się działo w Michigan no przede wszystkim ludzie będą, Polacy mieszkający w Michigan, a szczególnie w Metro Detroit będą przyglądać się 9 dystryktowi gdzie demokrata Gary Peters będzie walczył o ponowne miejsce właśnie w kongresie z, Polskim, z Polakiem Andrzejem Raki, Raczkowskim, republikaninem. Jak do tej pory w telewizji widać, że Gary Peters ma o wiele więcej pieniędzy, o wiele więcej reklam. Nie widziałam ani jednej reklamy oczerniającej Garego Petersa właśnie przez Andrzeja Raczkowskiego, a Gary Peters z drugiej strony cały czas mówi o tym, jak zły jest Andrzej Raczkowski i nieprawda, że jest zły, tylko po prostu Gary Peters ma więcej pieniędzy, częściej go widać w telewizji i dlatego można odnieść takie, takie wrażenie, że Andrzej Raczkowski no, nie odpowiada na jego na jego zaczepki powiedziałbym tak kolokwialnie jeśli chodzi o przewidywania statystyków Gary Peters najprawdopodobniej zwycięży ale dziewiąty dystrykt od zawsze był republikański i tam zazwyczaj właśnie republikanie wygrywali, także mam nadzieję, że Andrzej Raczkowski tam właśnie wygra. A mówiąc o Senacie, no cóż, niektóre Stany, teraz już mówię w skali całej Ameryki, nie tylko tutaj lokalnie, niektóre Stany oczywiście, miejsca w Senacie z tych Stanów nie będą podlegały wyborom właśnie za 9 dni, niektóre jak najbardziej, no i patrząc na mapę Stanów Zjednoczonych no widać bardzo dużo czerwonych stanów, czyli po prostu tych, których, w których republikanie mają lub zdobędą nowe miejsca w Senacie, pewniaków demokratycznych jest dosłownie kilka Stanów, także myślę, że naprawdę dużo już za 9 dni się zmieni. A jeśli chodzi o wybory, no cóż, wiadomo, Senat, Kongres, oprócz tego bardzo ważne wybory dla Michigan, wybory gubernatora, pan Rick Snyder, republikanin, przeciwko Człowiekowi o nazwisku Verge Bernero, demokrata. Verge Bernero jest obecnie burmistrzem stolicy stanu Michigan, Lansing. A pan Rick Snyder był jednym z współzałożycieli firmy komputerowej Gateway. No i sami możecie sobie wyobrazić, jak zażarta jest to walka. Pan Rick Snyder nie jest politykiem, jest biznesmenem, a w tegorocznych wyborach o niczym innym się nie mówi, tylko o tworzeniu nowych miejsc pracy i pan Rick Snyder mówi o tym, że bardzo dużo miejsc pracy stworzył, jego oponent Verge Bernero zarzuca mu, że stworzył może miejsca pracy ale bardzo szybko te miejsca pracy wysłał do Chin i Chińczycy pracują, a nie Amerykanie także no bardzo, bardzo zażarta walka i w telewizji nikogo innego teraz nie widać tylko właśnie pana Ricka Snydera i Verge'a Bernero najprawdopodobniej według najnowszych badań pan Snyder zostanie gubernatorem stanu Michigan zresztą w dzisiejszej Detroit Free Press można zobaczyć poparcie właśnie tej gazety dla pana Snydera dziennikarze z Detroit Free Press mówią o tym, że człowiek nie jest uwikłany w żadne polityczne zależności i możliwe, że właśnie tego teraz Michigan będzie potrzebowało, oprócz tego w każdym mieście też mieszkańcy każdego miasta mogą głosować na tak zwane propozycje dotyczące bądź danego hrabstwa, danego dystryktu, bądź danego miasta i między innymi zastanawiano się nad tym, żeby zaproponować wyborcom tak zwaną propozycję numer dwa żeby wyborcy wypowiedzieli się czy politycy, którzy byli uwikłani w jakieś sprawy korupcyjne czy byli skazani, czy powinni mieć możliwość po odbyciu kary, powrócenia powrotu do życia politycznego, z jednej strony E, uważają, zwolennicy tej propozycji uważają, że e, jak najbardziej powinno się blokować takim ludziom, kryminalistom, powrót do polityki. No i oczywiście mówi się tutaj o kłamym kilpatryku o Monice koniers, e, a przeciwnicy mówią chwileczkę, żyjemy w demokratycznym kraju, dlaczego mielibyśmy ograniczać możliwość wyboru? E, niech każdy zadecyduje, czy e, przestępca w cudzysłowiu e, może jakiekolwiek publiczne funkcje, także podoba mi się to, bo jeśli demokracja to rzeczywiście demokracja, dlaczego od razu z urzędu, czy, czy, czy z jakiejś tam ustawy rozporządzenia zabraniać komukolwiek startowania w wyborach wyborcy są najważniejsi a politycy są tylko i wyłącznie przedstawicielami ludu niech lud decyduje także tak wygląda, no cóż wszyscy myślę patrzą bardzo blisko na to co będzie się działo w tych nadchodzących wyborach, duże przetasowania w Białym Domu, bardzo dużo współpracowników, starych współpracowników prezydenta Obamy odeszło. Także, no cóż, Sara Palin była kandydatka na wiceprezydenta. Razem z panem McCain'em startowała w ostatnich wyborach prezydenckich. Jeździ po całym kraju, nawołuje ludzi do tego, żeby głosować na republikańskich kandydatów, no i wszyscy uważają, że właśnie Sarah Palin będzie głównym kandydatem partii republikańskiej na prezydenta w wyborach w 2000 dwunastym roku ja ostatnio odczytam książkę Game Changer a zresztą link znajdziecie na stronie polskidetroit.com książka opisująca kulisy kampanii prezydenckiej która miała miejsce w 2008 roku no cóż, jeśli macie możliwość przeczytajcie tę książkę jeśli interesujecie się historią, polityką naprawdę bardzo, bardzo ciekawe sprawy są tam poruszane na no, najlepiej by było, żebyście przeczytali tą książkę jeszcze przed właśnie wyborami w 2012 roku podcast Polski Detroit poznaj ciekawszą stronę Ameryki www.polskiedetroit.com no dobrze, to chyba już powolutku będę kończył w środę, w nadchodzącą środę za trzy dni spotkam się mam możliwość spotkania się z osobą, z którą zawsze marzyłem, żeby się spotkać bardzo się cieszę z tego powodu i mam nadzieję, że już w następnym podcaście powiem Wam kim jest ta osoba, przedstawię ją możliwe, że też zamieszczę zdjęcie na stronie polskidetroit.com a, także jestem naprawdę przeszczęśliwy, że już za trzy dni będę mógł coś takiego przeżyć a a propos planów na przyszłość związanych z polskim Detroit no cóż skrzydlate Detroit na pewno będzie kontynu kontynuowane. sezon NHL już się zaczął już niedługo możecie się spodziewać kolejnego skrzydła tego Detroit i rozmowy właśnie na temat naszej drużyny hokejowej z Detroit oprócz tego pomyślałem sobie że warto by było też porozmawiać z kimś kto bardzo dobrze zna się na koszykówce ja uważam, że dobrze się znam na koszykówce, grałem w, koszykówce, w koszykówkę przez wiele lat i cały czas pasjonuje się tym sportem, ale zawsze jest lepiej też z kimś porozmawiać, a nie samemu produkowaniu się przed mikrofonem, także już niedługo też usłyszycie rozmowę z ciekawym człowiekiem, który bardzo dużo wie o koszykówce NBA i będziemy właśnie przede wszystkim rozmawiać o pistonsach. No i w tym sezonie też możecie się spodziewać wielu zdjęć właśnie z meczów NHL i NBA. Razem ze znajomym tutaj w Detroit planujemy być na kilku lub nawet jeśli czas pozwoli kilkunastu spotkaniach także myślę, że będzie to nie tylko atrakcyjne dla nas, ale też i dla Was jak najbardziej no cóż, to chyba wszystko w takim razie mój adres e-mail to polskiedetroit.gmail.com polskiedetroit@gmail.com. gmail.com piszcie do mnie albo jeśli wolicie zostawiajcie komentarze pod dzisiejszym podcastem na stronie polskie-detroit.com. no i najważniejsze swego czasu ogłosiłem konkurs na konkurs związany z jednym z zawodników, byłych zawodników Detroit Red Wings konkurs został rozstrzygnięty pani Karolina wygrała główną nagrodę nagroda została do Polski już jakiś czas temu wysłana a ja dostałem zdjęcia właśnie od pani Karoliny, zdjęcie z główną nagrodą jeśli jesteście ciekawi oczywiście zapraszam na polskidetroit.com w komentarzach do dzisiejszego w notatkach do dzisiejszego podcastu znajdziecie właśnie zdjęcia pani Karoliny z główną nagrodą gratuluję jeszcze raz a z wami się już żegnam do następnego weekendu trzymajcie się, na razie, hej